Słuchasz podcastu jest Zielono. Pierwszej polskiej audycji o ekologii, życiu zero waste, ograniczeniu konsumpcji i zielonym stylu życia. Zaprasza Agnieszka Zdunek. Dzień dobry, połowa wakacji już za nami i szczęście w nieszczęściu jest przepiękna pogoda, bez deszczu. Dla osób będących na wakacjach to raj, niestety dla roślin jest już trochę gorzej, więc pomyślcie proszę o roślinach na waszych balkonach, klatkach schodowych czy parkach. Weźcie butelkę wody i podlejcie trochę. Rośliny będą szczęśliwe, no i wy też, bo zrobiliście dobry uczynek. Na końcu każdego odcinka podcastu proszę Was tak standardowo o przekazanie informacji o podcaście dalej czy zostawienie opinii na iTunes. I nie spodziewałam się, że w tak krótkim czasie, przecież podcast jest zielona ma raptem 9 odcinków, dzisiejszy jest 9. pojawią się już takie opinie i to jakie, więc muszę się z Wami podzielić. To są dwie, a dla mnie to już jest taki tak bardzo dużo. Matic 1985 K.A. pisze. Bardzo ciekawe. Polecam. Pięć gwiazdek na zachętę, aby podcast nie umarł po kilku odcinkach. <grym> no ja też mam taką nadzieję. Póki co odcinki bardzo ładnie nagrane, miło się słucha, no i ciekawe tematy. Oby tak dalej. Skowronek poranny z kolei pisze. Świetne podcasty o ekologii i zero waste od kuchni. Bardzo inspirujące i ciekawe. Polecam wszystkim, którzy chcieliby wejść w temat głębiej. Matik i skowronek poranny. Dziękuję Wam bardzo z całego zielonego serca. Wasze opinie są bardzo motywujące i sprawiają, że chce mi się po prostu więcej i więcej. Dziękuję bardzo. A w dzisiejszym odcinku porozmawiamy o ogrodach społecznych. Osobiście mam wrażenie, że ogrody społeczne są już w każdym mieście. W samym Poznaniu mamy już ich z 6 lub siedem. I wydaje mi się, że wszyscy już wiedzą, co to są te ogrody społeczne. Ale oczywiście mogę się mylić, bo sama działam w środowisku ogrodów społecznych, no i pewnie jestem takiej bańce informacyjnej i jak z niej wyjdę, to się okaże, że jednak świadomość ludzi jest trochę mniejsza niż mi się wydaje. O ogrodach społecznych, a w szczególności o jednym, czyli o ogrodzie kolektyw Kąpielisko, rozmawiam z niesamowicie mądrą osobą, zaangażowanym społecznikiem, architektem krajobrazu, animatorką, edukatorką ogrodniczą i przyrodniczą, czyli Magdaleną Garczarczyk. Kilkanaście tygodni temu po Poznaniu rozniosła się wiadomość, że Ogród Kolektyw Kompilisko, najstarszy i najbardziej znany Ogród Społeczny w Poznaniu ma zostać zamknięty. I powiem Wam, że kiedy przygotowywałam się do rozmowy z Magdą, miałam przeświadczenie, że to będzie dosyć smutna rozmowa. Ale okazało się. Zresztą posłuchajcie sami. Zapraszam. Dzień dobry, Magda. Dzień dobry. Przedstaw się, proszę, i powiedz, co robisz, czym się zajmujesz i dlaczego myślisz, że cię zaprosiłam dzisiaj do podcastu? To jest bardzo trudne pytanie. Zaczynamy od najtrudniejszych. Czyli nazywam się Magdalena Garczarczyk. Jestem architektem krajobrazu, pedagogiem, animatorem, mamą. Spełniłam szereg różnych funkcji i tak naprawdę to nie wiem, na czym mnie zaprosiłaś do tego programu. Mam nadzieję, że robisz program z osobami, które patrzą na świat z różnych perspektyw, a ponieważ ja doświadczam świata z różnych perspektyw, to może to, co powiem, może być interesujące. naszych słuchaczy. Dobrze, to ja Ci dopowiem w takim razie, bo zaprosiłam Cię tutaj, żebyśmy porozmawiały o ogrodach społecznych, a konkretnie o jednym ogrodzie społecznym, czyli o kolektywie Kąpielisko, ale zanim zaczniemy o nim rozmawiać, to powiedz, co to są w ogóle ogrody społeczne. Ogrody społeczno-społecznościowe, to są dwie różne nazwy, funkcjonują w Polsce. To tak krótko mówiąc, są miejsca, w którym ludzie spotykają po to, żeby doświadczać przyrody. I teraz co ogród, to ma nieco inny charakter. Są to ogrody, które skupiają osoby w zboku idei równości żywnościowej, gdzie po sami jedzenie i pomagają sobie nawzajem w tym trudzie pracy ogrodniczej i zyskują zdrowe, ekologiczne jedzenie. Są ogrody, które są dedykowane przede wszystkim budowaniem społeczności lokalnej i tego, żeby coś tam drgnęło, coś, że tak powiem, zadziargnęło się. I to są w dużej mierze też te ogrody, które powstają w Poznaniu. Są ogrody, które mają na przykład główną cechę czyli edukację. Oprócz tej integracji społeczności lokalnej, tego, że po prostu ludzie się spotykają w jakimś miejscu i są razem, na przykład stawiają sobie za cel także edukacji i pracy z dziećmi i młodzieżą. Są ogrody, które funkcjonują na przykład przy jakichś obiektach, złożonych muzeach, na przykład. Więc, z jednej strony, jakby tworzą fajną, wizualną otoczkę i miejsce, żeby po prostu odpocząć, ale z drugiej strony, tylko wpisują się też w nurt edukacji, tak jakby cały zielony jazdów, który wpisywał się w tradycję miejsca, ale także też funkcjonowanie muzeum. Także tak naprawdę bogactwo tego, co to jest ogród społeczny, doświadczanie, różnych wspólnot i różnych ogrodów powoduje też, mogę że generalnie jest to miejsce, które jest otwarte dla wszystkich. Taka prawdziwie demokratyczna przestrzeń, w której ludzie mogą się spotkać niezależnie od wieku, od zasobności portfela, od wyznania religijnego czy też politycznego, od tego, jakie mają płeć, sprawność. Ona jest po prostu otwarta, że każdy może z każdym się spotkać i też, co jest bardzo istotne, otwarta jest powiedzmy dla takich osób, które Gdzieś tam żyją na obrzeżach społeczeństwa, czyli na przykład mogą się też czuć częściowo wykluczani. Ja sadzę, ja pielę, ja zbieram, ja obserwuję, ja uczę się także na własnych błędach, bo jeżeli połączę dwie rośliny, które nie do końca ze sobą współpracują razem, no to ja się nauczę, że popełniłem błąd. I to była też dla mnie praca bardzo duża, intelektualna, by pozwolić ludziom popełniać błędy, bo dzięki mm. temu oni się uczą. Czegoś takiego nie można w parku, no bo my przychodzimy jako taki użytkownik i odbiorca końcowy y, i widzimy jak to wygląda, że to pachnie, że to jest interesujące, że... mogą być wspaniałe nawet trasy edukacyjne, w tego godziny czy botanicznym, ale mamy mniejszy wpływ na to, co tam będzie. Tak? Czyli jesteśmy tylko obserwatorem. Jesteśmy tam tylko obserwatorami, mm. a tu jesteśmy też tymi twórcami. W związku z tym to też jest prajda dla wszystkich. A kolektyw kąpielisko do której grupy ogrodów społecznych należy? Suwerenność, że właściwie uzyskaliśmy tylko stopinambura i co niektórych zioł. <grych> czyli byliśmy samowystarczalni. One raczej miały charakter edukacyjny. taki, że ludzie też się uczyli, jak coś posadzić. Robiliśmy życiekami, czyli to też była ta kwestia właśnie narracji edukacyjnej. I ten ogód jedalny był włączny też w taki program placu ogrodu zabaw. Tak? Czyli jest też włączone w to, że w przypadku z dzieckiem i może pokazać, jakie wyglądają rośliny. Może zerwę z krzaka i zjeść coś. To bardzo wartościowe dla mieszczuków, bo nie mamy tych ogrodów, albo mamy bardzo mało tej przestrzeni zielonej. Że truskawka skawka nie jest z Biedronki, tak? Że truskawka nie jest z Biedronki, to, to jeszcze ci percepują, ale na przykład jak wykorzystać rupę, no a co to jest ruta przede wszystkim, tak? No, no. Bo właśnie jak pozyskać jakiś materiał zielarski. To, że chwasty nie są chwastami, to są rodzime gatunki, które też z jednej strony ukrywają na przykład uprawy przed szkodnikami, ale z drugiej strony to też bardzo często rośliny zielarskie do wykorzystania. Także to jest cała narracja i takiego budowanie wrażliwości na to, co jest wokół nas. Mhm. I jest ten ogród jadalny. Aczkolwiek no, nikt z nas nie miał oczekiwań, że będziemy zbierać ziemniaki z kwintala <grymne> i będziemy już tak mieli swoją tę suwerenną żywnością. To od początku w takim razie jaka jest historia ogrodu kolektów Samo Sama nazwa mhm. pochodzi od kąpieliska letniego w parku na Łazarzu. W Poznaniu. W Poznaniu. Oczywiście mhm. to jest tak zwany park z zwany potocznie zwaną no, areną mhm. wśród mieszkańców no bo stoi zabytkowy obiekt Areny, który jest taki też bardzo tego tej części Poznania. Dla niekąpielisko było zamknięte, zostało zamknięte, mówimy o czasie 4 lata wstecz, kiedy no, nie było rentowne. I zebrała się grupa całkiem spora, bo początkowo to było 35 osób, która miała pomysł na współdziałanie z jednej strony na styku właśnie przestrzeni miejskiej, ogrodnictwa, integracji społeczności lokalnej i rewitalizacji, no i tak wpadliśmy na pomysł, że ten Park i ten letni kąpielisko byłoby fajnym pomysłem, żeby oddać społeczeństwu, ale w innej formie. No bo jeżeli kąpielisko jest nierentowne, jeżeli ma być zamknięte, bo nie spełnia swoich oczekiwań, no to może na być tam ogól społeczny. I mieliśmy jakiś kuriozalny pomysł, jak teraz wstecz patrzę, to jejku, to było naprawdę kuriozalne, że w ogóle w całości kąpieliska zrobimy No właśnie, społeczny. to chciałam Ci zadać to pytanie, tak. E, Ale być może w tej grupie 35 osób była naprawdę wielka wiara w to, że da się zrobić, więc może, gdybyśmy dostali ten grant z BMW, myślibyśmy największym hektarowym ogrodem społecznym w Polsce. Uwietali się, e, się o gram to ta, z BMW, ta? dostaliśmy tak? okay. się o kilku konkursach, także ministralnym. W sumie wyszło na to, że kolejne kąpielisko jest otwarte, gdzie my też, mówiliśmy, robiliśmy diagnozę społeczną. Wskazywaliśmy, że to miejsce na mapie Łazarza przez wielu ludzi z Łazarza jest uznawane jako ważne dla nich miejsce, bo rodzice w czynnie społecznym latach 60 kopali, tworzyli, bo parka społeczną ma taką historię, że on był zaprojektowany przed wojną, ale w dużej mierze był wykonywany po wojnie, no bo wojna by przerwała dużą to część działania i on po wojnie w, tym, w takim okresie nurtu trochę modernistycznego był tworzony. W dużej mierze też w czynie społecznym. Stąd jakbyśmy robili pierwsze akcje w parku i mówiliśmy, zapraszamy tam ogól społeczny, to wszyscy mówili, starsze pokolenie mówią, że oni już subotniki przeżyli A, no tak. i oni już nie chcą, dziękuję. No tak. Ale kąpielisko było budowane w czynie społecznym i dużo osób pamiętało, albo wręcz brało w tym udział, albo pamiętało z narracji rodziców, czyż nie wiem, dziadków, że było razem przez wszystkich tworzone i oni uważali, że Parka sprowicza jest ważnym elementem i to, że to kąpielisko zostało zamknięte, zostało im zabrane jakaś ich własność, czyli jakieś ich dobro, z którego nie korzystali. Stąd ta propozycja trochę innego wykorzystania z jednej strony trochę burzyła, no bo inaczej każdy mieć kąpielisko, a z drugiej strony przez to, że zrobił się trochę szum medialny, to kąpielisko zostało otwarte. Ale ponieważ do końca nie było pomysłu, jak ono miałoby funkcjonować, w związku z tym nam się udało wynegocjować z miastem fragment terenu, na którym powstał ogród społeczny kolektyw Kąpieliską. Sąsiadowie z Kąpieliskiem został wydzielony ciatką. Jasne. A jaki duży ten teren? Jak był? teraz nie pamiętam, 1500 metrów. Bardziej jest to długa działka mhm. niż szeroka. Więc mhm. to też powstał taki tajemniczy ogród, bo on się tak stopniowo otwiera. Co chwilę przechodzi się z przestrzeni na przestrzeń. Wcale nie, bo nie jest łatwo do nas trafić, co też jest i plusem, i minusem z jednej strony. W związku z tym funkcjonujemy przy letnim kąpielisku na Mazurach. Mm -hmm. 1500 metrów to jest całkiem spora działka, no, tak naprawdę. Z, z racji też tego układu takiego długiego, a mm -hmm. może nie była idealna do zagospodarowania, ale to taki przyjemny obóz. Ale sami sobie wybraliście to miejsce, czy ono zostało wam narzucone? że to, znaczy to było długie negocjacje, bo POSIR wskazywał też pozostałości po budowie lodowiska, ale mm -hmm. tam się nie chcieliśmy a, zgodzić, mm. bo po to jest... A właśnie, bo nie wszyscy są z Poznania, to trzeba też powiedzieć, że to jest y, Poznański Ośrodek Sportu i Rekreacji. To jest taka jednostka miejska, która zajmuje się propagowaniem sportu i rekreacji. Do tej pory też w był zarządcą Parku Kasprowicza. Z racji tego, że jest i pływalnia, jest i była ta arena i były różne inne też obiekty sportowe, No to zostało przydzielone jakby imię. i myśmy podpisywali pierwszą umowę z mm -hmm. I na, na jaki czas była podpisana ta umowa? Ona podpisana na trzy lata, aczkolwiek to było tak, że myśmy zaczęli na godzinę dużo wcześniej działać, bo mieliśmy zgodę na wejście na teren zamkniętego kąpieliska mm -hmm. i tam były robione pierwsze akcje związane z karniki-pierniki i sadzimy osłoneczniki. Jakieś takie, takie akcje, gdzie robiliśmy warsztaty dla mieszkańców, mówiąc o jakimś tam aspekcie. Ten aspekt na przykład związany z ptakami był dosyć istotny, z tego zależy, że dużą grupą odbiorców w Parku Kaspowicza są tzw. psiarze. Mm -hmm. No, a niektóre osoby podyktowane dobrym sercem potrafiły wyrzucać całe chleby, czy nawet obiady na trawniki, co oczywiście te psy zjadały i był konflikt pomiędzy psów, a tymi, co chcieli karmić ptaki. No i chodziło też o to powiedzieć, jak karmić te ptaki, jeżeli w ogóle karmimy. tak żeby uniknąć tych konfliktów, ale też położyć o przestrzeni na przykład Parku Kaskrowicza, i o wzajemnych potrzebach. Mm -hmm. tak? Bo to od początku była też taka praca troszeczkę e, animacyjna w kontekście jakby uwrażliwania na tę wspólną przestrzeń. że tak? jesteśmy razem i Próbujemy tak działać, żeby niezależnie czy ktoś jest właśnie tym psiarzem, czy lubi ptaki, czy ma dzieci, czy jest singlem, czy też nie lubi dzieci, ale lubi wrotki, żeby wszystko było razem, tak? Żebyśmy znaleźli pierwszy punkt taki styku. Mm -hmm. Także my tak naprawdę Przez... działamy 4 lata. A kto był założycielem ogrodu? To znaczy bardziej mi chodzi o to, jakie osoby tam się zaczęły udzielać. Przede wszystkim były to osoby, które spotkały się albo w ramach Generatora Malta, albo gdzieś tam siecią znajomości osobistych powiązań zawodowych. Jeżeli pytasz o kwestie zawodów, no to i architekci, architekci Koebrazo, konserwator, animatorzy społeczności lokalnych, teatrolog, architekci, studenci, ogródnicy. Tak naprawdę taka Czekam mieszanka. mieszanka. I, I z tego też może wynikało to, że każdy... Wnosił swój punkt widzenia mm -hmm. do, w tą przestrzeń. Ja z początku też było mówione o tym, że dla ważne jest też przestrzeń. Jakby nie tylko to, że tworzymy ogród, ale że tworzymy go w konkretnym miejscu, widząc konkretne potrzeby mieszkańców. To jako tylko na wykluczenie przestrzeni publicznej. Bo trzeba też powiedzieć, że letnie kąpielisko jest też w ogóle sam tworem intrygującym, bo ono jest twarte dwa miesiące. A zajmuje masę przestrzeni. Dokładnie. Tak? I wysuwaliśmy też różne pomysły, co by można było robić, gdyby ta funkcja kąpieliska miała być utrzymana, tak żeby ono mogło funkcjonować i być ciekawe, atrakcyjne też dla mieszkańców przez cały rok. Na kąpielisku mieszkały osoby bezdomne. Mhm. Więc też była rozmowa z nimi, w jaki sposób oni widzą siebie. Były jakieś takie to chyba utopijne pomysły, że może będą tam mieszkać, zajmować się tym ogrodem. Ale to też pokazywało, że jakby podchodzimy do tego ogrodu też całościowo, myśląc o całym parku. Mm -hmm. Zresztą zaangażowało się też w pracę nad studium uwarunkowań i rozwoju, dotyczących m.in. też Parku Kastrowicza, w tam miejscu, w konsultacje. My wykorzystywaliśmy, powiedzmy, swoje doświadczenie zawodowe, ale też przez pryzmat tego, że tworzymy coś dla ludzi i jakby wykorzystujemy nasze pomysły, jak uważamy, że fajnie było działać, czy też fajnie było tą przestrzeń wzbogacić. Czyli najpierw było miejsce i najpierw byli ludzie, a dopiero potem powstało stowarzyszenie. Tak, i na początku była jakby idea, tak, która skupiła tych ludzi, bo na początku działaliśmy na ten nieletniego kąpieliska, nie mając ogrodu tak de facto, tylko mówiąc wysuwając pewne pomysły. I pierwsze działania robiliśmy przy współpracy ze Stowarzyszeniem na Świat, bo nie mieliśmy jeszcze osobowości prawnej jako stowarzyszenie. Mhm. Też pokazuje, że jakby ta grupa nieformalna też może działać i może współtworzyć z innymi przestrzeń. A ile jest osób, które zakładały ogród, jakby zostało do, do teraz? To znaczy, to jest tak, to jest też specyficzna dynamika pracy z, z społecznościami lokalnymi i też stowarzyszenia. Więc te 35 osób to były jakby te osoby, które przechodziły na początku e, do kręgu rozmawiać, dyskutować. Jeszcze nie było ogrodu, jeszcze nie było stowarzyszenia, bo na razie to jest główna idea i pomysły na działanie. Tak naprawdę na ustawerszenie założyło 15 osób. Mhm. Tak, taki był wymóg formalny. I większość z nich w mniejszym czy większym jakby zaangażowanym czasowym obecnie funkcjonuje, dwikując się z tym stowarzyszeniem, dfikując się z miejscem. Bo tak naprawdę w tym momencie jest stowarzyszenie kolektyw Kąpielisko i ogród kolektyw Kąpielisko. I to są trochę dwie różne rzeczy. Dlaczego? Z tego względu, że z ogrodu korzysta więcej niż 15 osób i tych użytkowników jest bardzo dużo i nawet nie jesteśmy, oni są nawet nie policzalni, niepoliczalni tak? no bo nikt z nas nie zamontował bramki liczącej ilość wejść i wyjść z tego ogrodu w związku z tym to jest jakby większy twór tak? czyli jakby serdecznie też działało na, na rzecz i ogrodu społecznego ale też działań edukacyjnych, animowania też czasu dzieciakom ale też na przykład w ogóle informowania o czym jest Łazarz to jest ta dzielnica, w której mieści się i parka Zbrowicza, a więc były spacery po dzielnicy, były cały cykl zawodostwu, gdzie odwiedzaliśmy rzemieślników. Także wychodziliśmy cały czas poza ramy tylko i wyłącznie ogrodu, mówiąc też o przestrzeni. Mhm. Współpracując na przykład wiem, z Centrum Kultury Zamek na Świętym Marcinie czy z Estradą na Jeżycach. Mhm. Więc jedna rzecz jest jakby stowarzyszenie kolektyw Kąpielisko, które działa, promuje, tworzy, bawi się dzieciakami. A druga jest też rzecz samego obrotu, który po prostu jest otwarty dla wszystkich i wszyscy z niego korzystają. Okej, okay. to znaczy wszyscy. Znaczy, bo bardziej um, mi chodzi o to, taki, um. jeżeli jesteś w stanie mi oczywiście powiedzieć, jak taki, nie wiem, przekrój społeczny. Wiek, płeć, wiesz, jeżeli... Płeć w każda. Każda, okej, okay, Płeć w każda. Mam wrażenie, że zapatrywania polityczne też. Um. <laughs> I religijne. No to jest specyfika przestrzeni publicznej, że tych użytkowników jest bardzo, bardzo dużo grup. I oni czasami są efemeryczni tak? Czyli, że na przykład są osoby, które przyjdą raz, drugi, a potem tylko przez... Dwa lata nie przychodzą i znowu przychodzą. To mhm. jest też z różnych powodów związane. Więc oczywiście są rodzice z dziećmi. Są dzieci same z sobą, są nastolatkowie, są seniorzy, są właściciele przychodzący z psami albo gdzieś tam obok, zaglądające, bo obok jest wybieg. Są ci mieszkańcy, którzy są zainteresowani pospacą ogrodniczą, tak? czyli przychodzą, podlewają, sadzą. Są ci, którzy przychodzili na przykład na kino letnie, na warsztaty. I to są czasami osoby przyjeżdżające z drugiej części Poznania. A więc my dlatego my to stowarzyszenie trochę inaczej działa, inaczej by było na ogród. Ale czasami są to też na przykład opiekunowie i dzieci niepełnosprawne. Bo takie pikniki integracyjne były także nas organizowane. Są też to osoby, które w jakiś tam sposób czują się na no, uleżach wykluczenia społecznego. Czyli na przykład są to właśnie osoby dorosłe, osoby niepełnosprawne intelektualnie. Mm -hmm. Jest takich dwóch panów, którzy nasz ogód regularnie odwiedza. Myślę ze względu na to, że też nie mają co z, z sobą zrobić, a jest to przestrzeń, w której jakby nikt ich nie ruguje. Są też sami osoby, i to też trzeba powiedzieć bardzo wyraźnie, które na przykład wychodzą z alkoholizmu albo wychodzą z bezrobocia. Mają czas. Mm -hmm. Mają potrzebę spotykania się z ludźmi. Nie mają pieniędzy, więc jakby no, nie, nie pójdą na no. do muzeum. I mają czasami potrzebę bardzo silną bycia użytecznym. Czy są to sobie które koszą, pielą, mm -hmm. podlewają. Czują się jakby współodpowiedzialnie za ten ogród, ale dzięki temu oni też wychodzą jakby ze swoich różnych takich problemów czy też wyzwań, no, może w ten sposób powiedzieć. Jeszcze chciałam powiedzieć, że ptasiarze, czyli ci, co przychodzą oglądać ptaki, to też jest całkiem spora grupa osób. Czyli tak zwane ornitolodzy. No, watching, czyli powiedzmy tak, ornitolodzy, tacy amatorzy, ale też osoby, które po prostu przyjeżdżają posłuchać ptaków, pobyć, tak? Bo też są osoby, które przychodzą z własną kawą w termosie, rano i wypić kawę i posłuchać śpiewają kosy i kwiczoły na przykład. I to naprawdę są takie osoby, bo i to była dla mnie zmiana myślenia mega dla architekta krajobrazu, który ileś lat projektuje tereny zieleni, że jeżeli się o siódmej rano dostaje SMS-em zdjęcie słuchaj, widziałem, no to kurczę, o to właśnie chodzi, o to chodzi, żeby ludzie mieli to swoje miejsce, tak? Albo dostaję SMS-em zdjęcie posadzonych hortensji bo ktoś posadził, tutaj się cieszy z tego. To jest, to jest pokazuje, że ludzie wchodzą w ten teren, znakują, znaczą, nadają własne znaczenie, ale oni też mają z tego jakieś szczęście. Tak to po prostu jest szczęście. I dla mnie, no na przykład, powiem szczerze, było chyba bardziej wartościowe niż zrobienie iluś, kilkudziesięciu terenów ziemi w publicznych Poznań. w Poznaniu. Bo ja w ogóle nie mam feedbacku, a tu mam feedback, że ci ludzie tego potrzebują i są szczęśliwi. Znaczy można coś chcieć więcej? Szkoda, że nie widzicie mojej twarzy, bo ja się cały czas uśmiecham takich bananami. Magda, a do tych warsztatów i animacji za chwileczkę wrócimy. Mnie interesuje kwestia tego, w jaki sposób, jeżeli ogród był otwarty, to mieliście jakieś godziny otwarcie, czy to on po prostu był otwarty 24 godziny na dobę? To jest proces. To jest cały czas proces, bo cały czas pracujemy w żywym organizmie, tylko na ogrodzie, ale też współtworząc z mieszkańcami. Wszystko powoli powoli się zmieniało. Czyli na początku był ogród otwierany na dzień zamykane na noc. Trochę się podliśmy dewastacji, pewnie jak każdy. Potem się okazało, że niezależnie, czy są te drzwi zamknięte, czy nie są, jeżeli mają być jakieś zjawisko niepożądane, to i tak nastąpią. I właściwie chyba od roku ogólnie nie jest zamykany, jest otwarty i to było też całkiem dobre posunięcie z tego względu, że im więcej osób jest, to też jest oczywiste, celowo w tym terenie, no tym więcej, nie jest osób, które miałyby ochotę, ja nie powiem, że nas zdewastować, bo czasami to były działania, które były mało rozsądne. Myślę, że one nie były nakierowane, żeby coś po prostu zniszczyć. Tylko na przykład dzieciaki, coś, mm. nie, nie do końca mając jakby wyobrażenie konsekwencji swoich działań, na przykład zniszczyły nam, spaliły nam i zniszczyły taką suchą wieżbę, która stała wokół brzydkiego ogrodzenia, po prostu spłyt takich aluminiowych. Tylko, że za tym wieżbą chodził sobie Jesz i miał ten swój taki mały ekodół, i on się czuł bezpiecznie, więc jak one to zniszczyły dzieci, no to już się wyniósł. Mm -hmm. Czasami były pewne rzeczy, które jakby wynikały może nie z celowego działania, przynajmniej mm -hmm. zawsze, ale też takiego no, braku wiedzy, tylko przyrodniczej, co też pokazuje, jak bardzo ważne jest komunikowanie, o co chodzi, tak, że to nie są chwasty, tylko to są rośliny krajowe, mm -hmm. no specjalnie zostały wywoływane, że to coś, to właśnie był ten koduk dla jeża, który obok miał domek, Um, I jak im więcej jest tych osób, które są celowo, bo na przykład ci ptasiarze przyjeżdżają do tego do piątej nad ranem, oni by nie mogli z tego tranu skorzystać, jeżeli byłby zamknięty. Mm -hmm. Owszem, myśmy roznawali klucze to coś dużej grupie osób, y, także tak, to też była taka rzecz, że każdy miał swój klucz otwórki i na przykład mógł zamknąć, tak żeby też odpowiedzialność ten teren była rozkładana. No bo jakby nie wyobrażam sobie, żeby ktoś codziennie rano otwierał i zamykał. No to nie jest teren publiczny, park, mm -hmm. I też każdy ma z własne życie. Więc to już nie bywa. I to otwarcie tego grodu, wbrew pozorom, spowodowało to, że poza jakimiś pojedynczymi naprawdę sytuacjami zimowymi, czyli czy jest tych osób mniej, ci ludzie to wszystko wykorzystali. Tak, Bo jeżeli jest łagodna zima, no to spadnie śnieg, to rzadko się zdarza w Poznaniu, trzeba powiedzieć tym wszystkim, co słuchając poza Poznania. To przecież co nie oznacza, że nie można wieczorem wyjść z dzieckiem, mm. czy powiedzmy po południu wyjść na przykład, jak już lekko ciemnia do tego ogrodu z lampkami i pobawić w jakieś podchody, tak? Czyli cały czas myślimy o tym, że pokazując, że tereny zieleni i ogrody funkcjonują nie tylko za dnia i że czasami na przykład zrobienie biwaków w centrum miasta, gdzie nocujemy, gdzie to też jest oferta na przykład dla waszych rodziców, małych dzieci, które nie wiadomo do końca, czy one wytrzymają, nie wytrzymają, czy się można spakować, pójść do domu, gdzie robiliśmy na przykład roce, czy jakieś łyżki, czy robiliśmy etchnicę z ogniska, no to jest coś, co jest jakby na miastu taką mikroprzygodą. I to można zrobić w centrum miasta, dodatkowo jeszcze słuchając rano i wieczorem ptaków, patrząc na gwiazdy i mając naprawdę poczucie zupełnej wolności. Także nie ograniczałabym tego, że to tylko od 8 do 16, mm -hmm. tak? albo nie wiem, od 8 do 18, aczkolwiek ja sobie zdaję sprawę, że każdy to dla jest inny. To też jest ewolucja podejścia ludzi do tego terenu. Mm -hmm. A jak taka osoba przyszła do ogrodu, to skąd ona wiedziała, co akurat ma robić? Nikomu nie narzucaliśmy, co chcą robić, bo część osób przychodzi do tego ogrodu, by po prostu być. Mm -hmm. Ale wiesz, no, przy przychodzę do. Święty A no, fakt, fakt. Ale ja przychodzę do ogrodu i chcę sobie popracować, tak? Eee, Lub Część osoby podchodziły do tych, co tam się oporządzali przy grządkach i pytajcie, co można zrobić. Czasami wyszliśmy informacje, że na przykład właśnie brakuje wody, aby podlać rośliny. To jest niebezpieczne, od razu powiem, ponieważ to jest ulubione zajęcie dzieci. Czasami rośliny są wręcz przelewane, bo dzieci po prostu bardzo lubią podlewać. Albo, że na przykład napełnić poidełko dla ptaków. Albo po prostu być. Także to nie tyle, że myśmy atakowali ludzi, proszę nam tutaj pomóc, kopać i tutaj. Tylko. Ludzie podchodzili do nas. Czasami też to było na tej zasadzie, że przychodzili ojcowi dzieciakami i kilka razy słyszałam taką narrację, że an tu pani się zajmie dzieckiem, a wie pani co mi tak ruchu brakuje, to co, co mogę przekonać I, sami, a, z i tak sami z siebie. Mhm. tak. To też było dla mnie, jako dla inspektora z ziemi, takie otwierające, że nie narzucać ludziom, tylko poczekać ten krok do ty udać, mhm. Jeżeli ktoś podejdzie i się zapyta, że chciałbym się włączyć, to proszę bardzo. Bo też nie każdy to lubi, nie każdy czuje się ośmielony, tak? nie każdy ma też łatwość nawiązywania kontaktów. i Niektórzy potrzebowali po prostu kilka razy przyjść, zobaczyć, poswoić. pogadać, poswoić się, mhm. wejść z taką pewną nieśmiałością, czy my tu możemy wejść na przykład. No? Te animacje, które wszystkie robiliście, biwak w nocy, śniadania na trawie, czy tam te kinoletnie, to z własnych pieniędzy czy korzystaliście z jakiegoś dofinansowania, jak to wyglądało? To też jest różnie, bo z jednej strony częściowo to były też nasze pieniądze. Częściowo oczywiście występowaliśmy o granty na konkretne działania edukacyjne, czy też kulturalne. Też spój tego, że tworzymy społeczność taką lokalną i tak naprawdę to jest taka oddolna rewitalizacja w przestrzeni publicznej. Ale nie ukrywam, że czasami, no nie wiem jak była sytuacja taka, bo też dość dużo nas zaglądało dzieciaków, którzy po prostu były w parku. Także mm. bez, bez rodziców, bez nadzoru. No jeżeli widzieliśmy, że dzieci siedzą drugą, trzecią godzinę i nie wracają na obiad do domu z różnych powodów, no to w pewnym momencie, ja pamiętam, że jeden rok był taki, że ja finansowałam jedzenie. Tak? Czyli uważałam, że jeżeli są dzieciaki, musi być woda, musi być jakieś jedzenie, bo one z jakichś powodów do tego domu nie wracają i chcą być tutaj. Słyszeliśmy różne historie, czasami też dosyć trudne, ale potem stwierdziliśmy już po roku, że jak my nie możemy być światlicą socjoterapeutyczną, bo pierwsze nikt z nas nie ma takich kompetencji. A czasami można zrobić więcej szkody niż pożytku. Mm -hmm. Po drugie, z nas też nie ma pieniędzy. Możemy animować, pracować z tymi dzieciakami, rozmawiać, ale nie może być to sytuacja, że jesteśmy edyfikowani po prostu jako miejsce, w którym można przyjść i zjeść. To jest tak? jak najbardziej zrozumiałe e, dla mnie, Więc oczywiście. to też pokazuje cały czas proces myślenia o, o, o roli i o funkcji takiego ogrodu. On się po prostu cały czas zmienia, bo zmieniają się też potrzeby ludzi, ale też my się zmieniamy, ci, którzy wytworzą, tworzą, jakby zaczynali ten ogród, bo na przykład rodzi się dziecko. Mhm. Mm nasze własne. No jasne, to Albo jest, na przykład no. zakochujemy się. To jest zupełnie I, tak? no, I to jest jasne. cały czas proces, tak? To mhm. jest cały czas proces, bo taki dialog ze sobą, tak? Czy to jest dla mnie okej? Okay? Czy ja uważam, że w tym momencie może to być już dla mnie mniej okej? Okay? Ale czy moja praca będzie pozytywnie, Bo dla mnie to było trudne wycofanie się z tego, z, tego jakby z znaczy wycofanie. Nadal ci są twarde, ale funkcjonujemy tak, że za każdym razem musi być jedzenie, tak? Jasne, Albo coś mówić, że przynieść i co czasami, jeżeli te dzieci, nie chcę ich nazwać ulicy, tak? bardziej śmiałam, że my jesteśmy pedagogami ogrodu <śmiech> zamiast ulicy, no czasami odchodziły, mówię, nie ma jedzenia, tak? Ale to też było do przedyskutowania, dlaczego przychodzisz tutaj, czy dlatego, że po to jedzenie jest fajniejsze, niż masz w domu, czy dlatego, że boisz się być w domu. Mhm. Reasumując, były środki pozyskiwane z różnych grantów miejskich i różnych innych instytucji, były środki własne, były też raczej materiałowy wkład niż finansowy z różnych firm, tak, bo to też wykorzystywaliśmy, powiedzmy, swoje siatki znajomości i firmy sponsorowały materiał, sponsorowały ziemię, ale były też na przykład, co było też bardzo wartościowe, przychodziły do nas firmy, na przykład Flex, która w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu jeden dzień spędzili w ogrodzie, wszyscy pracownicy, mhm. zaczynając od tych top managementu, po tych panów, którzy są po prostu wykonawcami jakichś prac technicznych. wolontariusze pracowniczy, tak? Tak, pracowniczy Wodzącym... i to też było bardzo ciekawe, bo oni też przynieśli mnóstwo materiałów typu, nie wiem, jakieś dziadki, nie dziabki, bo się zawsze gubi się w tym ogrodzie to wszystko, Wodzący. ale też zainwestowali swój czas i co było bardzo ważne, ten szef spojrzał na tego pracownika technicznego troszeczkę pod innym kątem, bo on lepiej szlifował. Ślifował. Więc Wodzący. to też były jakby Czas i pieniądze pozyskiwane jakby też od firm, mm -hmm. od zaprzyjaźnionych, nie, wiem, fundacji, stowarzyszeń w mm -hmm. ten sposób. I takie coś działo się przez cztery lata, tak? Czy nadal się dzieje? No właśnie, skąd mm -hmm. to teraz takie poruszenie w mediach? Co się stało? Nie wiem, czy to jakieś specjalne poruszenie. Może to też jest jakaś diagnoza w ogóle mediów, że łatwiej sprzedaje się smutny news niż pozytywny. No to jakie chcesz smutny? News? Smutny nios. Ja nawet cały czas myślę sobie, że jesteśmy na etapie rozmowy z ludźmi i to znowu jest jakiś dialog z sobą i z innymi. No w każdym razie w zeszłym roku dowiedzieliśmy się, że miejsce, przestrzeń, która zajmuje obrót kolektyw Kąpielisko, będzie likwidowana, bo będzie budowane to wrotkarskie. Co jakby nie do końca zostało wcześniej zakomunikowane nie tylko nam, ale też częściowo mieszkańcom. I to też jest jakby następny kazus w ogóle do rozmowy, jak wygląda parcypacja <grymne> z mieszkańcami, jeżeli chodzi o przestrzeń publiczną. I oczywiście myśmy mieli świadomość, że podpisujemy umowę na 3 lata. Wprawdzie to było zapublikowane w ten sposób, że to jest okres trzech lat, dlatego że na więcej POSIR, tych poznańskich ośrodek sportu, w nie jest w stanie podpisać umowę, bo oni też, to jest standardowa umowa, którą podpisujemy np. zarządcami, rusałki mm -hmm. z jeziorem Strzeszyńskim. Standardowa umowa. Więcej nie mogą, mm -hmm. bo takie mają obostrzenia, przepisy. Mm -hmm. Ale nikt do końca chyba nie miał świadomości, że będzie aż taka rewolucja. Tak? Czyli jednak gdzieś tam wszyscy z tych animatorów opowiadających zreszenie, ale też mieszkańcy głęboko wierzyli, że skoro coś fajnie funkcjonuje i skoro... Ludzie przychodzą i skoro u nas się robi urodziny, imieniny, przyjeżdżają przedszkola, spędzić dzień rodziny z drugiego części poznania, no to znaczy, że to miejsce w taki sposób oferuje coś, co mm. inne przestrzenie nie są w stanie zaoferować. Mm -hmm. no, um, dla, mnie, dla mnie to był taki element stały poznania, jest tylko... no, nawet jesteśmy na niemapie Poznania, hmm. chciałam zwrócić uwagę, czyli tak jak powstała cały cykl niemap Łodzi, a teraz też z Warszawy, Wrocławia, powstała też niemapa Poznania, czyli takich miejsc, w których warto pójść dzieckiem. No i kolektyw kąpieliska jest też tam oznaczony, jako hmm. miejsce, które zostało wybrane. I przez to, że to miejsce było otwarte, że można było przyjść... Niezależnie od pogody, i właściwie codziennie, ono było wpisane właśnie w stały krajobraz. Mhm. I teraz to I teraz ta umowa wygasła, i POSIR Wam powiedział, że, że ono, nie, no to, to jest taka długa historia czy... w ogóle, bo to jest tak, że myśmy się dowiedzieli o tym, że będzie ten tor. Stało to w sprzeczności do tego, na co ludzie głosowali w ramach Pańskiego Urzędu Obywatelskiego, bo to też jest ta rzecz, że tor wrodkarski głosowało ponad 6 tysięcy osób na ogólnopolskim. Konkursie właśnie tych projektów na budżet hotelski. tylko że lokalizacja była inna, mhm. wskazywana. Stąd też nasze zaskoczenie, że to na tym terenie, ten tor wodkarski mhm. będzie. Tak, um. czyli na mapie, jak był, bo to był poznański, tak, Był tak. Było jakby inna lokalizacja. Teren, okay. Ona była w parku Kasprowicza, mhm. ona była na terenie, nie doszło inwestycji lodowiska, bo mhm. to też była jakaś inwestycja w latach 90. W międzyczasie wyszła też kwestia Wycięcia drzew. I to też jest taka no znowu kazus, który można by było przepić na jakby coś, co jest w przyszłości wykorzystywane. Czyli w jaki sposób informujemy mieszkańców o zmianach. Tak? Czyli jeżeli się pytamy mieszkańców, czy pani chce lodowisko, albo czy pani chce tor rotkarski, albo czy pani by chciała domem pływanie, no to każdy powie tak. No to zależy, bo ja nie, ale... to ja... no dobrze, ja ja jestem okej, dinam. jeżeli podstanę twoim domem, to pewnie <grym> nie, ale wiesz, to jest na <grym> <sposób jak grym> z śmietnikami, jeżeli śmietnik czy parking jest fajny, ale by nie pod moim oknem. Jasne. Ale w, w kontekście jakby pytasz się o rozwiązania, no to w tym momencie bym powiedział że tak, no przecież fajnie jest, no będzie kultura <grym> fizyczna, dzieciaki <im> mogą ludzie popływać, <grym> będzie mamy powiedzmy na wrotkach, wielokrotnie słyszałam narrację, no lepiej, żeby na wrotkach jeździli, niż pili w bramie. No pewnie, oczywiście, tylko, że jakby nie wszyscy rozumieją, że przestrzeń nie jest gumy i jeżeli coś jest inwestowane w terenie, który jest połośnięty drzewostanem, to oznacza wycinkę tego drzewostanu. Czyli, czekaj, czekaj, mówisz, że tam, gdzie ma być budowany ten tor wrotkarski, są drzewa teraz, tak? tak I one no, mają być ten wycięte. Tak, tor wrotkarski i pływania zostały połączone w innej inwestycji. Między innymi też po to, żeby zapewnić powierzchnię logicznie czynną, ale też po to, że na przykład tor wrotkarski nie miałby zaplecza na no. Trudno, żeby obiekt sportowy działał bez zaplecza. Mm -hmm. W związku z tym do toru wodkarskiego doszła taki pomysł pływalni, który tak na dobrą sprawę od kilkudziesięciu lat był pagowany na Łazarzu, bo Łazarz miał jedną krytą pływalnię, która była tak naprawdę pływaniem Olimpii, czyli to był chyba milicyjny tak, obiekt, podam policyjny. I pływalnia zamyka się na możliwości wykupowania karnetów, czy biletów wejścia dla pojedynczych mieszkańców. W związku z tym cały czas ta potrzeba tej pływalni jest. Oczywiście pływalnia jest obiektem ponadlokalnym, mm -hmm. a więc będzie obsługiwana nie tylko Łazarz, ale też Grunwald i sąsiednie dzielnice. I ta potrzeba tej pływalni była też wielokrotnie wskazywana. To choćby ludzie walczyli tyletni kąpielisko, że zawsze mieć coś, nawet na dwa miesiące, nie jest nic. Mm -hmm. no, ale jeżeli te obiekty lokowane są w, w przestrzeni, która owszem jest jakby utuliną do parku, ale jest porośnięta drzewostanem, to oznacza wycinkę drzewostanu. Jeżeli przez długie okres czasu no nie było tam prac związanych na przykład z utrzymaniem drzewostanu i natura przejęła ten teren wewładanie, no to stał się jeden z bardziej bogatych biologicznie terenów. Dzisiaj dostaliśmy ekspertyzę mitologiczną z niebotyczną ilością gniazd, które tam mają ptaki. Mhm. To jest jedna z największych współczynników ilości gniazd na hektar. Poznaniu, no bo gęste zadżywienia, tak, no więc część tych ptaków, które kiedyś były ptakami leśnymi, typowo, kos, on uwielbia takie miejsca, tak. I rugowanie takich przestrzeni z miasta, żeby wszystko było czyste, ładne i bezpieczne, powoduje szkoda, że te kosy się wynoszą, tak, I te feature, tak? Jasne. Także to jest też takie myślenie też o przestrzeni, czyli takiej pewnej wizji, tak, że jeżeli zostawiamy to ten sam sobie, no to potem musimy wziąć na klatę to, że robiąc jakąś inwestycję na tym terenie, to no będziemy w pewnym sensie oddziaływać niekorzystnie na środowisko przyrodnicze. Z drugiej strony też jest kwestia odbioru mieszkańców, bo mieszkańcy po części stracą zieloną enklawę, którą widzą z okien, która ich izoluje na przykład od innych hucznych powiedzmy, miejsc, gdzie są obiekty, są imprezy sportowe, które wiemy, one czasami mają te decybele, co się tam I dzieje. I tą informację myśmy przekazali też mieszkańcom, bo trochę czuliśmy się w odpowiedzialności za to, że od początku mówimy o przestrzeni, od początku mówimy o parku Kasprowicza, od początku mówimy o systemie przyrodniczym i o no właśnie uwrażliwianiu ludzi na przyrodę, no to ta informacja powinna być przekazana mieszkańcom. Czyli w ramach poznańskiego budżetu było zaproponowane wrotowisko? Tor, w... Tor, tak. mhm. Tor wrotkarski, który miał być na terenie tego starego lodowiska, którego, które nie powstało. Okay. I, mhm. I dlatego wtedy jeszcze czuliście się bezpieczni. Znaczy myślę, że my się cały czas czujemy bezpieczni. Okay. Nie, nie czuliście <laughs> Znaczy, tak. to, tak? Tak? To mhm. Może w sensie takim, że dotarła nas informacja taka, że po prostu jakby nasza idea tego ogrodu trochę stoi w sprzeczności do innych inwestycji, więc coś trzeba dalej z tym... Fantem zrobić, czyli usiąść, porozmawiać, zastanowić się. I z tego wyszła też jakby pierwsza rzecz, że też ja głośno mówić, że no ale szkoda, że nie byliśmy zaproszeni do rozmów, bo można by było inaczej, choćby ostatni sezon, kiedy robiliśmy sezonowy Dom Kultury i było szereg różnych wydarzeń w ogrodzie, w niektórych, których wybudowaliśmy scenę mm -hmm. z dzieciakami i też z młodzieżą, no można by było to inaczej jakby pociągnąć, czyli te pieniądze wydać na przykład na inne działania. Z jednej strony też jakby nie do końca zrozumieliśmy też przekaz. Mówię teraz o sobie, tak? Ja bym chciała powiedzieć, że, że to jest moje stanowisko. Myślę, że co osoba z kolektywu Kąpielisko ma nieco inne podejście, no bo każdy z nas ma by, też trochę inne doświadczenie życiowe, jest to też inny pogląd. Ale mnie też jako osoba, która brała udział w konsultacjach społecznych i robiłam też takie rzeczy, trochę znowił fakt, dlaczego o stowarzyszeniu, które, no małym, bo małym, ale jest dzierżawcą terenu, mówi się o tych osób. Mhm, znaczy, ja sobie myślę, że tak przykładając na mieszkanie, no jak chcemy urządzić pokój dla dziecka i jesteśmy, powiedzmy, wyczuleni na potrzeby tego dziecka, to zapytamy się, tak, no słuchaj, a co byś tu chciał mieć? No i i wówczas to dziecko może się też poczuć, tak? Jakby, że to ono jest twórcą wymyśla, poczuć się swoimi miejsca. To jest początek edukacji przestrzennej, mm -hmm. No tak samo ja bym chętnie chciała, żeby ktoś się zapytał o stowarzyszenia lub tych mieszkańców, którzy tworzyli, tak? Bo w tym momencie jest dużo grono mieszka odbiorców, mieszkańców, którzy korzystają z tego na przykład jak właśnie ogrodu zabaw, albo właśnie takich upraw ogrodniczych, albo relaksu. Albo wyciszenia, albo zainteresowania się na przykład jakimś tematem, jakim był przykład wystawa prac pięć ptaków. Jaki macie pomysł? Tak? Co jest waszą potrzebą? Dlaczego tu przychodzicie? I na ile tą waszą potrzebę, którą tutaj zaspokajacie, możemy połączyć z potrzebą budowy towarowatkańskiej? Taki mhm. rozmowy nie było. Mhm. A jaka jest sytuacja teraz? Rozumiem, że od razu zaczęliście rozmawiać, tak? Znaczy, znaczy staliśmy mhm. się rozmawiać, byliśmy na spotkaniu z prezydentem Jaśkowiakiem, czy prezydentem Miasta Poznania. Byliśmy też taką dużą, jak na nasze możliwości, dużą akcję w domu tramwajarza z giełdą przetworów, czyli jednocześnie ona była też informacja, że są przetwórcy, że robimy różne rzeczy, to też było w sumie z glifboxem, ale też w ogóle z rozmową na temat tego, czym są ogrody społeczne, była ta cała akcja też związana z Zielonym Miastem, czyli z debatami do tramwajarza w ogóle na temat Zieleni, nie tylko ogrodów, ale Zieleni w mieście, tak? I partycypacji mieszkańców w tworzeniu, w utrzymywaniu, ale też w myśleniu o tym, czym te tereny Zieleni są. Z tego też w cały cykl warsztatów sieciujących dla ogrodników miejskich, czy też po prostu aktywistów ogrodów społecznych, po to, żeby się zastanowić w ogóle, w jaki sposób możemy współdziałać. I nawet ja miałam taką potrzebę, także, że nawet jeżeli ten ogród zostanie zamknięty, to żeby przynajmniej idea gdzieś poszła dalej. Mhm. Żeby coś, co było bardzo mocno wypracowane, zostało przekazane jako taka pałeczka następnym. Ale oczywiście to nie rozwiązuje problemu tych mieszkańców, którzy mówią, że my chcemy ogród. W międzyczasie też rozmów między innymi z tym posierem, który był dla nas po prostu stroną, jeżeli chodzi o umowy. Dowiedzieliśmy się, że możemy przenieść się na inny teren, który też jest naszeniem w Parku Kasprowicza, więc to też chodziło o to, że jeżeli się przenosić, to nie zasadzie tego potencjału osób, które obok są. Czyli teraz jest taka sytuacja, że jesteście na wypowiedzeniu, tak można to nazwać, czy coś się dzieje? Stara umowa wygasa z końcem czerwca. Oczywiście w wyniku rozmów z posir mamy obietnicę, że mamy już dużo, na czekamy na tą umowę na papierze, mm -hmm. bo to też mówimy o bezpieczeństwie, to daje bezpieczeństwo działania. Jednocześnie mm -hmm. rozmawiamy o możliwości przeniesienia się na teren, który był Byłym ogrodem przedszkolnym, który z jakichś tam powodów został mniej chętnie wykorzystywany przez przedszkole. Ale też na terenie... Tak, na terenie tego kompleksu Parku mhm. więc to jest właściwie przeniesienia 100 metrów. Dystans nie jest duży, aczkolwiek no, trudno, że tak powiem, powiedzieć o przeniesieniu ogrodu, bo wiadomo, że większość tych rzeczy, które tam jest, jest nieprzemeszalna. Można na przykład piec zwalić kilofem, albo nie wiem, deski i nowo zbudować. Jakby idea przeniesienia jest trudna do wykonania, już nie mówiąc na kwestii na przykład wierzchowej altany, której no, nie da się przenieść. Można na nowo zbudować. Dodatkowo jest to wszystko, co tam jest, jest budowane w ramach warsztatów z mieszkańcami. Czyli ktoś pomagał, ktoś pielęgnował, ktoś dbał o to. I jakby przeniesienie tego na jeden raz jest niemożliwe, bo my jako Stowarzyszenie i mieszkańcy nie mamy po pierwsze takich środków finansowych, żeby od razu wykonać wszystko. Druga rzecz, wiadomo, że potrzeby trochę rosną w miarę jedzenia, czyli jeżeli ludzie się przyzwyczaili do tego, że jest tyle fajnych elementów w tym ogrodzie, no to oni by chcieli w tym nowym obrocie od razu te wszystkie elementy mieć. A to był proces trzyletni mm -hmm. powstawania, czy też jakby rozłożony w czasie, no bo nikt jakby nie ma aż tyle energii, możliwości i temacie, że w większości my to robiliśmy w czynie społecznym, czyli po prostu wolontariacku. Nikt nie płacił nam specjalnie jakichś wielkich pieniędzy, zwłaszcza tym, że wszystkie pieniądze na początku szły po prostu w materiału, żeby w ogóle pozyskać te pieniądze. Stąd też jest sytuacja trudna, czy rozmawiamy z urzędnikami, rozmawiamy z mieszkańcami i to pokazuje, jak trudne są tematy związane z przestrzenią, tak? Że to nie chodzi tylko o obrót sam społeczny, ale też o podejście rozmowy z mieszkańcami i takiego otwartego dialogu. Bo być może nie uda się już uratować ogół z kolektywką kąpielisko, ale może na przykład można wdrożyć jakieś pomysły na zachowanie części drzewostanu. Albo odtworzenie w formie rekompensat drzewostanu takiego, żeby on też pełnił funkcje biocenotyczne. Mhm. Żeby nie było znowu tak, że parę małych drzewek, które z czasem może będą siedliskiem dla korek, ale one nie będą siedliskiem dla wilgi, która jest ochroniona, mhm. czy też siedliskiem do zalatywania przez dzięcioła zielonego. Bo po prostu to są inny rodzaj drzewostanu i też inny rodzaj siedliska. Rozumiem. Czyli takiego myślenia też o tym, w jaki sposób długofalowym ten teren ma funkcjonować. Nie na 5, 10, 3, 10 lat, ale na 50 lat do przodu. Magda, jak Cię tak słucham, to cały czas w tyle głowy mam takie pytanie, bo mówisz, że jest POSIR i mówisz, że są mieszkańcy, a gdzie w tym wszystkim jest Zarząd miejskie, Miejskiej, który jest tą instytucją, która w Poznaniu i też w w innych miastach no, dba o tą zieleń. Jak sama nazwa wskazuje, to gdzie on jest w tym całym procesie? To jest też nowe pokazanie, że jednostek zajmujących się zielenią w mieście jest bardzo dużo. Mm -hmm. Bo owszem, jest zarząd Zieleni Miejskiej, który w Poznaniu zajmuje się parkami i skwerami, też częściowo alejami. Jest zarząd Ruch Miejski, który zajmuje się też ziemią przyuliczną, ale czasami też skwerami. Jest MPK. Które utrzymuje pod Zielone Torowisko. To jest zaraz obok miejsca, w którym nagrywamy MPK tak. czyli mhm. tak, tak, tak, tak. Ale jest też FOSIR, który ma w zarządzie sporo terenów zieleni, bo i to jest i Malta, i Rusałka, i Strzeszyn, i Park Kasprowicza, mhm. więc to jest następna jakby instytucja, która zajmuje się tą zielenią w, w mieście. Czyli to jest problem, że ta zieleń w mieście jest tak rozproszona pomiędzy wieloma instytucjami, że one nie mogą dojść do ładu ze sobą? Czy to znaczy wiem, to jest tak, posir w, w Parku Kasprowicza posił był zarządcą, ale oczywiście prace pielęgnacyjne na zlecenie robiły też rząd zieleni tak, bo, on ma możliwości robienia przytargu, działań. I to było też umową pomiędzy różnymi instytucjami. I ja jestem daleko od tego, więc, że zieleń ma być tylko pod instytucją, bo myślę, że to nawet fizycznie chyba nie było możliwości, tak, żeby ogarnąć całą zieleń w mieście. Dlatego są też spółdzielnie, zarządcy, kościoły, przedszkola, szkoły. Tych instytucji, które się zajmują miejskich, tą zielenią w mieście jest bardzo dużo. Stąd też jakby stroną dla nas był cały czas POSIR, ponieważ to z nimi podpisywaliśmy umowę, tak? jeżeli chodzi o teren ogrodu społecznego. Zieleń Miejska jest wykonawcą pewnych prac i w tym roku też powstał taki pomysł, że być może Zieleń Miejska przejmie Parka Strogicza i oni będą mieć w zarządzie ten park, a POSIR zajmie się tylko i wyłącznie tymi obiektami sportowymi. Sama hala, arena zmieniła zarządcy, Są teraz Międzynarodowe Targi Poznańskie więc chciałbym powiedzieć, że sytuacja też dla nas była trudna, bo już pomijając fakt, że w samym postierze bardzo zmieniały się osoby, powiedziałam ten temat. I na przykład do zeszłego roku był jeszcze inny zarządca pływali, od tego roku był inny. Więc też się okazało, że targi przejmują część. Musi być budowa parkingów, bo to jest następna rzecz, że targi, żeby zbilansować sobie ekonomicznie. Fakt, w organizacji imprez i też, jakby możliwości zgłoszenia dalszych prac renowacyjnych z obiektem, muszą mieć zapewnić odpowiednią ilość miejsc parkingowych. Mm -hmm. no, czyli zabierają czyli w parku Park. musi powstać parki. Mm -hmm. Dla samochodów nie leży. Nazwa mogę wskazać inaczej. To też pokazuje, jak skomplikowane są procesy tak naprawdę mówienia o zieleniu, bo jest ileś różnych instytucji, ileś urzędników, ileś wydziałów, ileś pomysłów. I w tym wszystkim się też gubi dialog taki z mieszkańcami, którzy tak naprawdę, bo mówimy o urzędnikach i mieszkańcach, no wszyscy jesteśmy mieszkańcami. Czy ktoś piastuje urząd w takim urzędzie czy też innym? Wszyscy jesteśmy mieszkańcami Poznania. Ja bym też tu nie doorganizowała, że my oni. Wszyscy mhm. jesteśmy razem. Mhm. I dlatego to pokazuje, jak trudny i skomplikowany jest ten proces. I z punktu widzenia naszego Stowarzyszenia Kolektyw Kąpielisko, my w pewnym momencie już nie wiedzieliśmy z tym rozmawiać, bo to się bardzo mocno zmieniało. Łącznie z tym, że miesiąc temu, czy tam ten czas temu, został odwołany też dyrektor Posiru, do którego myśmy pisali pisma. I tak naprawdę to wszystko jest w takim zawieszeniu, mhm. dla kogo my jesteśmy partnerem. Czy my w ogóle jesteśmy partnerem też do rozmów mhm. takich z tą drugą stroną? No i jak można z tego wyjść? Także to zamieszanie jest takiego dość dużo, ale to pokazuje tak naprawdę i to pokazywał też te poznańskie tezy o drzewach i parkach, wynikające z potrzeby mieszkańców, w jaki sposób można by rozmawiać. Także mówiąc o tym, że w ogóle parki i zieleń jest wspólnym dobrem uwarunkowanym historycznie w Poznaniu szczególnie, bo przecież cały system finowo-prześcieniowy był zaprojektowany, jakby opisany i zaprojektowany częściowo przez Wodniczko i Czernackiego, który w każdym podręczniku urbanistyki pokazywany jest jako ten modelowe rozwiązanie. No tylko co z tego, skoro ten system jest coraz bardziej gdzieś tam nadgryzany przez zabudowę i przez takie jakby inwestycje, które zmniejszają przestrzeń biologicznie czynną, ale też zmniejszają wezenne powiązania, bo system przodniczy działa wtedy, kiedy te duże kompleksy, poprzez te mniejsze, średnie, mniejsze aleje, są, są powiązane. Jeżeli one nie są powiązane, to on przestaje działać. Mm -hmm. Więc trzeba spojrzeć na tym, że zielony jest wspólnym dobrem. I tak jak to zrobił Wrocław, sporządzenie było, by prezydent wydał, który mówiąc o tym, że to jest mm -hmm. dobro wszystkich mieszkańców tak. i dlatego będą być chronione. Poznanie rozumiem nie ma takiego rozporządzenia. No nie ma takiego rozporządzenia, ale myślę, że strategia rozwoju miasta Poznania 20+, 20 plus, 30 jest bardzo naszpikowana informacjami o zieleni, o ogrodach społecznych, o takiej roli, której ogrody mogłyby spełniać, także na przykład w gęstej zabudowie, gdzie brakuje parków, skwerów, a są na przykład pewne tereny, które można by było przekształcić wraz z mieszkańcami na ogrody, czyli takie malutkie przestrzenie, może nie park kieszonkowy, bo one są fajne z punktu widzenia turysty, a tak naprawdę z punktu widzenia przyrodniczego nie spełniają swojej funkcji. No no ja jestem, no to jest o to, żeby usiąść na ławce i posiedzieć. To jest fajnie. Ale taki ogród społeczny, który musiał być na większym, w większym fragmencie terenu, niż ten parek kieszonkowy, on może też spełnić też funkcję rekreacji, edukacji i takiego zadziengnięcia wzajemnych kontaktów sąsiedzkich. I taka idea w tym w strategii rozwoju jest też pokazano, że te ogólnie społeczne mogą pełnić też funkcję takiej naprawdę oddolnej, modelowej rewitalizacji przestrzeni społecznej. Mm -hmm. no, absolutnie się zgadzam, jak najbardziej. To teraz rozmawiamy na koniec czerwca. Do końca czerwca musicie opuścić, tak? Nie, nie musimy opuścić nie? tego. Mamy umowę, mamy porzeczenie, że do końca roku możemy tam zostać. Aha, czekamy, do końca na, roku. czekamy na umowę, mhm. bo tak na pewno sprawę, jeżeli ogród miał być przenoszony, no to te... Czasy się muszą zazębiać, choćby dlatego, że nikt o zdrowiu nie będzie w taką spiekotę w czerwcu przenosił rośliny. Mhm. To też jest bardzo duży wysiłek organizacyjny, finansowy chyba jeszcze większy organizacyjny, jak coś przenieść. To są też rozmowy z mieszkańcami, co jest dla nich wartością. Wiesz to, a to powiem Ci, że to jest bardzo dobra wiadomość, bo ja jakby byłam przedświadczana przed naszą rozmową, że Wy musicie się wynieść do końca czerwca, bo takie miałam informacje, a teraz się dowiaduję od Ciebie, że wcale jednak nie i może się coś jeszcze pozmienia, więc to jest super. Znaczy, jakby, że na tym terenie, który obecnie kolektyw kąpielisko zajmuje, to możemy zostać, i to jest też niesamowite, że dopóty nie było wiadomo, bo jakby nie mieliśmy tego feedbacku ze strony miasta, bo ja, ja zdaję sobie sprawę, że w ten proces jest bardzo dużo osób zaangażowanych. Urzędników, społeczników, instytucji kultury. Wszyscy o tym rozmawiają. tego, że nie było komunikatu dla mieszkańców. W związku z tym, na przykład pewnego dnia przeszliśmy do ogrodu i się okazało, że wszystkie zioła już ich nie ma. Co znaczy nie ma? Jak... Zostaną kopalę. Ale naprawdę jest z waszego ogrodu? <grym> no <grym bo, to... bo skoro mamy za chwilę, no to się poczęstuje. A, że mieszkańcy wykopali? A, znaczy, a, wiem to, kto. Rozumiem, rozumiem. I okay. wystarczyło tylko powiedzieć, słuchajcie, jest szansa, że to nie ma ten teren do końca. I raz pojawiły się nowe sadzonki roślin. A, Dzisiaj czy... zostały posadzone hortensje. Więc to też pokazuje, że ludzie, jeżeli widzą, nawet nie wiem, no pół roku dłużej. Tak? to ja jednak posadę te zioła, bo ja je zbiorę. Mm -hmm. To ja jednak posadzę te, te, te hortesje, bo ją się dobrze przesadza tak właściwie. Tak? A mi mm -hmm. już przekwita, więc niech będzie w tym ogrodzie. Potem akurat też taki ma funkcji bo działa, przechowalni dla roślin. Także my jesteśmy nie tylko ogrodem dla psa z kulewą nogą. No, też o to nie powiedziałam, ale to jest bardzo ciekawy kazus, który pokazuje tak naprawdę, czym jest ogrod społeczny. Do ogrodu przychodzi pani z psem, który jest inwalidą, Nie ma innego nogi. Ona nie może go wypuścić na wybiegu dla psów, to jest za obok. Mm -hmm. Bo oczywiście, jak to biologia, wszystkie psy tego psa atakują. Okay. I ona przychodzi do tego ogrodu, bo ten pies może się wychasać. Oczywiście zbiera kupa, jak... stara się, żeby zrobił tu poza ogrodem, pilnuje, żeby nie cikał pod dramaty i tak dalej, i tak dalej. Czyli dokładnie to samo, co robiła na wybiegu dla psów, ale ten pies jest tam bezpieczny. Mm -hmm. Co pokazuje tak naprawdę, że te ogrody są. Nawet dla psa sklepom I są też dla takich osób, które na przykład no, gdzieś tam się czują wykluczone. Albo gdzieś tam mają problem z zadziwnięciem tego kontaktu społecznego. Albo po prostu chcą przyjść i posłuchać ptaków. Więc i ta informacja spowodowała to, że zapewniły się na rośliny, Że ludzie podlewają. Że udało nam się przekonać posiłr, bo nie, nie mieliśmy wody i nie mieliśmy prądu. No, brak wody przy tej suszy to naprawdę ogół umierał. Ale poczekaj, poczekaj. To posiłr mam wyłączył wodę? No, odciął w ramach inwestycji. Także nie ma połączenia. tak mhm. Mamy kranik, on w stoi. Też zaczęliśmy rozmawiać, że tak naprawdę w umowie mamy wpisaną tam możliwość tej wody i to jest tak, no, jakby ktoś w budynku odciął wodę i mówił, na mhm. sobie noście tą wodę. No, udało się to też pokazać, że ta potrzeba jest. Tak? Więc jest po prostu kontener z wodą. To nie jest do picia, no, ale to podlewanie roślin jest. I, I momentalnie przyszli też ludzie, czyli sadzić, podlewać, no bo to miało większą sensowność. To też pokazuje, że prosta informacja Słuchajcie, no, jest planowana inwestycja, ale my tak no, jeszcze potrzebujemy co najmniej pół roku, żeby to było się tego czasu. Powoduje to, że ludzie angażować, mm -hmm. że widzą w tym większy sens działań niż wtedy sytuacja, gdzie nie ma wody, nie wiadomo, co się dzieje. W ogóle tak naprawdę to trudno. Co więcej, ludzie też mówią o tym, i to jest według mnie miałem architekta architekt krajobrazu dosyć istotne, który robił ileś projektów z, nas z drzewami, że dla nich bardzo istotna jest kwestia drzew. Nawet bardziej, niż tego ogrodu. To znaczy, że bardziej im zależy na drzewach, tak, tak. niż na ogrodzie? Mhm. I na tym, żeby park był parkiem, żeby nie lokalizować obiektów, no bo to jest właśnie betonem, z wyprzestrzeni parków, że na przykład obiekty, które by wymagały bardzo dużej jakby kubatury i zmniejszenia powierzchni biologicznie czynnej, no to też nie jest możliwość zrobienia na działce budowlanej, tak, zmiana planu miejscowego, no nie, czy też tam tak. można, tak, mhm. tylko że wówczas no, straci się działkę budowlaną, którą można by sprzedać deweloperowi. Więc nadal to jest pokazanie wizji i myślenia miasta. Co jest dla nas dobre? Czy ten teren zieleni? Czy miasto to jest firma i chodzi o to, żeby mieć duże zyski? Czy w tej przestrzeni znajduje się przestrzeń też dla osób? Na przykład właśnie, mówię, ten z tego psa z pewną nogą, czy też po prostu osób, które... To mieć ciszę i te potrzeby też są ważne. Czy takie przestrzenie publiczne są też adekwatne dla na przykład osób niepełnosprawnych? Czy takie przestrzenie ogród społeczny to też jest niesamowitą rzeczą, bo to ono w pewnym momencie funkcjonować jak taka poradnia? bo przechodziły osoby, które bardzo głęboko były w nucie MVC i w bliskości. No i mając własne dzieci, i mając innych rodziców obok, mówię, ale wie pani co, no można nawet inaczej załatwić tę sprawę. Czyli nie mówimy nie becz, nie rycz, tak, tutaj tarcujemy. I rodzic, który widzi, że nagle innego rodzica, który z taką uważnością, wy pani co, tutaj wynegocjować coś w tej bitwie między dwoma czterolatkami i widzi, że jego dziecko zupełnie inaczej reaguje na inny komunikat, on też być może przemyśli swoje postępowanie. Magda, czy chciałabyś coś dodać jeszcze na zakończenie? Bo powiem Ci, że ta rozmowa tak naprawdę kończy się, jak dla mnie, bardzo pozytywnie, ale też z, z takim jakby przeświadczeniem, że jeszcze bardzo, bardzo dużo jest pracy przed nami mieszkańcami i przed urzędnikami też mieszkańcami, tak? Czyli jakby bardzo dużo rozmów nas czeka i, i, i debat. Ja mam taką nadzieję, że właśnie coś, co jest jakby moim marzeniem prywatnym, może zrobić takie warsztaty sieciujące jakby właśnie w ramach Strategii Rozwoju Miasta Poznania dotyczący Strategii Rozwoju Zieleni, bo taki dokument też powinien, warto, żeby miasto miało może w ten sposób, że one się odbędą, że zastanowimy się nad tymi potrzebami, na tym, co można zrobić i nawet jeżeli by ten ogól społeczny w Kąpielisku zniknął z tej przestrzeni parku, to może być to pewien kazus do dalszych rozmów i do tego, żeby stanowić się nad jakąś strategią rozmów z mieszkańcami na temat zieleni i też w ogóle parcypacji społecznej. Tak? Bo w tym momencie nawet, że coś się skończyło, no bo tak to w życiu czasami jest, od pracy animatora, że pewne projekty się zaczyna, one się kończą i trudno, tak? mm -hmm. to jest też wpisane, to gdzieś tam ten duch idei dalej zostanie. Tym bardziej, że takich kontrowersyjnych trochę terenów z działaniami inwestycyjnymi w przestrzeniach parku poza nim jest kilka co najmniej. Więc jest też o czym mówić. I mam nadzieję, że ta idea ogrodów społecznych też dalej będzie. No, w, w tym momencie powstaje kilka nowych ogrodów społecznych, albo już powstało. Każdy z tych ogrodów ma trochę inny pomysł. ludzie się spotykają, działają i oni widzą potrzebę tak, działania. I coraz więcej też mieszkańców jest zafascynowanych tą ideą, więc to wszystko jest jakby taka praca u podstaw, taka doktora Judyna, co najmniej, która przynosi konsekwencje swoich działań, być może jeszcze teraz ich nie widzimy, ale ona będzie widziana za chwilę. Oczywiście dla nas wartością jest to, że jest przy tym ogrodzie skupiona dość duża grupa mieszkańców i absolutnie nie chcemy ich zostawić samych, dlatego też jeszcze podejmujemy decyzje, które zaangażując się, czasami w koszty naszych rodzin ten temat i w rozmowy i spotkania i w debaty i w pikiety nawet po to, żeby powiedzieć tym mieszkańcom, że my ich zauważamy. Że oni, przynajmniej przez nas zostali wysłuchani, bo to jest też ta potrzeba, co myśmy stali pod Urzędem Miejskim, widzieliśmy, że potrzebujemy dialogu. Potrzebujemy bycia wysłuchanym. I na tym właśnie zakończymy. Potrzebujemy bycia wysłuchanym. Dziękuję Ci bardzo. Proszę bardzo, dziękuję. Ciekawa rozmowa, prawda? mi się bardzo, bardzo podobała. Jak mogliście się dowiedzieć z dzisiejszego odcinka, ogrody społeczne nie pełnią tylko funkcji kolejnego miejsca zieleni w mieście. Są przede wszystkim miejscem integracji mieszkańców i ich wspólnego działania. I dla mnie osobiście to jest największa zaleta, czy też podstawa działania takich ogrodów. Nie rośliny, tylko właśnie ludzie. I taki też ogród staram się z grupą innych osób stworzyć na szalonku w Poznaniu. Ale myślę, że to już jest temat na inny odcinek podcastu. A za dwa tygodnie zapraszam Was do dziesiątego odcinka podcastu Jest Zielono, w którym z Gabrielą Walerych będę rozmawiać o hortiterapii, czyli leczeniu kwiatami. Będzie bardzo pachnąco, obiecuję. I na samo zakończenie już. Jeżeli podobał Wam się ten odcinek, dajcie mi koniecznie znać, odwiedzając mnie na stronie jestemzielona.pl ukośnik podcast lub na Facebooku Jestem Zielona lub też zostawiając opinię i gwiazdki na iTunes. To do usłyszenia. Miłego Zielonego Dnia. Pozdrawiam serdecznie. Agnieszka Zdunek.